Dzień dobry wieczór, witamy, zapraszamy, bajki Natalki przedstawiamy! Opowieść pierwsza! Zabing, czyli jak gumka z gumką jogging uprawiały! Brawo! Historię naszą rozpocząć, aby przedstawić naprzód, trzeba by było, jej bohaterki. Były dwie żaby. Kumka, kum, gumka, kum. kum, ku! Bardzo miło! Zielono w głowie te żabki miały tak, jak zielone jest w lesie drzewo, i przez dzień cały tylko skakały. W górę i na dół, w prawo i w lewo Nikt nie mógł znaleźć na to ratunku Bo ledwie tylko zaświtał ranek Już skacze kumka, już skacze gumka Żabie skakanki, choć bez skakanek Hic przez polankę Hic poprzez rowy Hic przez łopiany Hic przez orszynę Skaczą i skaczą, ciągle od nowa, aż umęczyły się odrobinę i zielonymi żabimi łzami zaczęły rzewnie nad sobą płakać. Ach, ach, ach, ach, ach, powiedz, Gumko, co będzie z nami? Jak długo, Gumko, można tak skakać? Dosyć wam tego szczerze ci powiem. Przestaję skakać. Łatwo powiedzieć, lecz jak to zrobić? Gdyby tak kogoś mądrego spotkać? Stryjka lub wujka lub czarodzieja? Zaraz, wiem, gumko. Ciotka Rechotka. W ciotce Rechotce cała nadzieja. A czy ta ciotka mieszka daleko? Może wędrować trzeba po włocie? Za naszym lasem jest most nad rzeką, za mostem prosto i po kłopocie. Zbieraj się, gumko, ja ci pomogę, poznamy ludzi i okolice. Wyszły więc żabki na leśną drogę, by znaleźć miasto i tę ulicę, przy której mieszka sławna i znana, mądra niezwykle żaba Rechotka. Taka po lesie krążyła plotka, kiedy masz problem, pomoże ciotka. Borsuk im skazał leśny przystanek, leśny autobus nadjechał w porę. Jego kierowcą był dzieńcią Franek. Pipip! Wsiadajcie, żabki, chętnie zabiorę. Pipip! Kogo tam nie ma w tym autobusie? Małe i duże jadą stworzenia. A tłok jest taki, że trudno usiąść. Pozajmowane wszystkie siedzenia. Sarenka drzemie, przy niej dwa dziki, a obok niedźwiedź z małym niedźwiadkiem, bubr owinięty ciepłym szalikiem, by nie przeziębił się nam przypadkiem, wilgi i kosy, zięby i szpaki, cznadle i gile, i lisek, żwawy, a pod sufitem, w dużym hamaku, pan hipopotam. Bibik! Fakt to ciekawy sześć kilometrów piechotą przeszedł, bowiem na co dzień to mieszka w rzece. Do miasta jedzie to całe bractwo, dwóm naszym żabkom chce towarzyszyć, ryś pomrukuje, gawędzi ptactwo. Na swych kolegów możecie liczyć. U. Przyjaciel to do siebie ma, że często o nim nie wiesz Lecz w porę zjawia się raz, dwa Gdy jego druh potrzebie Przyjaciel to do siebie ma Że w cieniu stoi skromnie Lecz o przyjaciół dba Im pomóc nie zapomni im pomóc, nie zapomnij. <śmiech> nie opuścimy żabek dwóch, będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa. <śmiech> <śmiech> nie opuścimy żabek dwóch, w niewoli i w rosunku. By każdy z nas powiedzieć mógł, że z gumką był i gumką. Że z był i gumką. Już wielkie domy widać z daleka. Aptekę, sklepy, punkt, totolotka. A w jednym z okien ktoś się uśmiecha. To przecież mądra ciotka Rechotka! Zapukał dzięcioł... Bip, bip. Koniec podróży! Proszę wysiadać! Wszyscy wychodzą. W domu jest winda dla zwierząt dużych. Te mniejsze mogą powiedz po schodach. Bip, bip. Pan hipopotam pół windy zajął. Dzik na kolanach siadł nieświadkowi, Spokojnie, grzecznie w górę wjeżdżają każdy pomaga wyjść sąsiadowi. Ciotka Rychotka parzy herbatę Z filiżankami po kuchni biega, wreszcie powiada. Do rzeczy zatem. Kumko i gumko, co wam dolega? Kumka i gumka, słysząc te słowa, jak na komendę zaczęły płakać że aż świat się zdenerwował. One rechotko już nie chcą skakać. Borsuk lzy zbiera borsuczą łapą, bo u borsuka miękkie serduszko. Zmartwiona kumka placze za szafą. Gumka szlochając weszła pod łóżko. Taka to sprawa, mówi rechotka. Musimy znaleźć jakiś ratunek. Może się uda nam kogoś spotkać, kto znajdzie radę na wasz frasunek. Lecz najpierw, Gumko, na krześle usiądź. Ty, Gumko, nie płacz, do ciebie mówię. I nie próbujcie mnie łzami wzruszyć. Żabich kaprysów bardzo nie lubię. Słońce kryje za chmurką Wiele się rzeczy Wydarzyć może Wystarczy spojrzeć w dół Na podwórko Kumka i gumka Zaciekawione Na parapecie przysiadły Obie Ktoś po podwórku biega Zielony Ale nie żabka Skąd To jest człowiek Czerwy kółka różna zatacza? Biegnie uliczką między domami. Najpierw przed siebie, a potem wraca. Niezwykła sprawa. Powiedzcie sami. Kółka i gumka rzecz całą śledzą i widzą wszystko tak, jak na dłoni. Co o tym myśleć jeszcze nie wiedzą. Ciotka Rechotka tak mówi do nich. Widzicie pana w zielonym dresie? Widzicie wszystko, co ten pan robi? Wy też to samo robić będziecie. Od dziś zaczniecie uprawiać jogging. Zaraz! Zaraz powoli. powoli! Krzyknęły żabki. Czy pan nas słyszy? Szanowny panie! Chcą tu zastawić na nas pułapkę. Co panu daje takie bieganie? Co mi to daje, to dobre sobie. Tyle korzyści, że nikt nie zliczy. Kumko i gumko. Cóż znaczy człowiek, który jogingu dzisiaj nie ćwiczy? Posłuchajcie, jak ja żyłem, kim ja byłem, co robiłem. Biuro, dom, znowu do biura. Z nudów cierpła na mnie skóra. Tylko jadłem, spałem, tyłem, Telewizję się gapiłem Próbowałem nieraz powiedzieć, Ale gdzie tam? Co pan Zaczynałem głośno sapać Powietrza nie mogłem złapać Kolana jak z waty miałem Na fotel z miejsca padałem A jaki nerwowy byłem Ze wszystkimi się kłóciłem Coraz słabsze miałem zdrowie Klucha trzcina. Co pan Miesiąc temu Mój kolega, który już od dawna biega, tak rzekł do mnie, jesteś gapa, wielka gapa i fajtłapa. Od dziś będziesz także biegał, tak powiedział mój kolega. Więc wybrałem trasę sobie i do dzieła. Błąd największy ten popełnia, kto nudą swój czas wypełnia.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 Jeśli masz ten. 6 Sześć razy sześć! 6. Pozdrawiam kumkę i gumkę! Cześć! Cześć! Kawiczka dobrze to jest moje Nikt lepiej ode mnie z tych robi Pognam, że przez siedem, przez osiem, przez pięć jest... Towarzystwo w oknie całe Pozostało poniemiałe. Gumko! Słyszałaś jego opowieść? Gumko! To chyba właśnie coś dla nas. Ciotko Rechotko, Ciotko, Rechotko co, co mamy robić? Oczekujemy twojego zdania! Rzekła Rechotka. Mam swoje zdanie, którym się chętnie z wami podzielę. Rzabkom. Potrzebne jest ich skakanie, lecz niech połączą je z mądrym celem. Skaczcie, biegajcie zatem od dzisiaj w myśl sportowego żabki systemu. Ale jak każe żabi obyczaj, trzeba to nazwać też pożabiemu. Tu kumka z gumką krzyknęły. Wiemy. Twój pomysł, ciociu, bardzo nas bawi. Od dziś... żabingiem! Ten sport nazwiemy... Żabing... To właśnie jest... Jogging żabi! Tego czasu, drogi słuchaczu, jeśli już lekcje swoje odrobisz, możesz przystanąć na skraju lasu, aby przypatrzeć się żabbingowi. Jak kumka z gumką biegną po trawie w dresach zielono-pomarańczowych i kaczkingują kaczki po stawie, tak się u kaczek nazywa jogging. A tu borsuking, jogging borsuków, a tam nad rzeką hipopotaming. Dzięcioli jogging wśród stuków puków i kurropatwing, zgadnijcie sami. Nawet misi jogi z telewizora, misio jogingu objął patrona. Ćwiczy codziennie gromadka spora, lecz kumki z gumką nikt nie pokona. Wzięły w mistrzostwach joggingu udział i po usilnym długim treningu Wygrały nawet z wiewiórką rudą Wielkie sukcesy W leśnym żabingu Gdy kumkę z gumką Ujrzycie w lesie To je pozdróbcie serdecznie od nas One w żabingu Pierwsze są przecież Lecz mistrza Także dogonić można Zapamiętajcie Sobie te słowa Aby dogonić Trzeba Rubować. Hej, gumko, gumko! Dzieci dziękują za wspólną bajkę. Gum, gum,